Plasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanym Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 6 czerwca 2015 roku. Słuchacie właśnie 32 nawiedzonego podcastu na brogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Witam i zapraszam Was na powiedzmy sobie podcast okolicznościowy związany z Dniem Dziecka, który obchodziliśmy kilka dni temu. I może w sumie to niemalże tradycyjnie, zacznę od genezy podcastu. Ogólnie już jakiś rok temu wymyśliłem sobie pomysł na podcast na Dzień Dziecka. Dosłownie prawie rok temu, jakoś przed wakacjami, gdy już planowałem ten ostateczny start. I niestety potem pomysł jakoś wyparował mi z głowy i przypomniałem sobie o nim dopiero dosłownie kilka dni temu. Ale w międzyczasie Mando wpadł na inny pomysł i zaproponowałbyśmy umówili pewną serię filmów, w trójkę Mando, Jerry i ja i do tego nawiązałem też w zajawce sprzed tygodnia, ale niestety no nadrobić nagle serię i omówić ją w trzy osoby no to troszkę wymaga jednak czasu organizacji logistyki a u mnie było z tym ostatnio kiepsko, zresztą Mando i Jerry też jakoś szczególnie mnie cisnęli o to i w końcu Porzuciliśmy tymczasowo te plany, ale co się odwlecze, to nie uciecze jeszcze. Pewnie będzie wiele dni dziecka w nawiedzonym podcaście. W każdym razie tydzień temu, gdy tak na wariata nagrywałem ten podcast o Wagenach, na sam koniec uświadomiłem sobie, że nie mam zajawki. Wiecie, tak skończyłem nagrywać, tak wcisnąłem stop na dyktafonie. No dobra, to zgasz to już sobie później, wychodzimy. Spakowałem się, już miałem wybiegać z hostelu, i nagle mówię: Kurczę, tak, nie masz zajawki. Szybko wymyśl coś. I, I wpadłem na pewien pomysł. Przypomniałem sobie o filmie z dziećmi w roli głównej, który oglądałem już kilka ładnych lat temu i który zrobił na mnie dobre wrażenie. I który miałem sobie przypomnieć zimą. Ale jakoś tak wyszło, że nie zrobiłem tego, uznałem, że w sumie teraz jest dobra okazja akurat też tematycznie mi pasuje i właśnie dzisiaj pomówię troszkę o tym filmie a chodzi o dzieci z 2008 roku jest Heaven. jest to produkcja brytyjska. Ja jak już wspomniałem, pierwszy raz widziałem ją kilka lat temu. Dokładnie 23 października 2012 roku o godzinie 20 w Silver Screenie na Piłsudskiego Włodzi. Łodzi. Skąd tak dokładna data? Otóż widziałem ten film The Children na czwartym i niestety ostatnim horror festiwalu w Multikinie i właśnie tamtego ostatniego czwartego dnia o 20 leciały dzieci. O czym opowiada film? Skupia się na dwóch rodzinach, które postanawiają spędzić wspólnie Sylwestra i Nowy Rok. W tym celu jedna rodzina przyjeżdża do drugiej, do takiego domku na działce za miastem i tam początkowo biecie rozmawiają, sobie piją winko, śmieją się, dzieci się bawią. Ale ta początkowa sielanka oczywiście szybko zamienia się w koszmar, dokładnie wtedy, gdy dzieci obu rodzin obracają się przeciwko swoim rodzicom i, mówiąc eufemistycznie, chcą zrobić im krzywdę. Może o fabule tyle wystarczy? O twórcach i o samych aktorach nie będę za wiele mówił, bo ich nazwiska niewiele mi mówią. Szczerze mówiąc... Mówił, mówią, szczerze mówiąc... W każdym razie, jak ktoś jest zainteresowany, to wiadomo, chwilka researchu na IMDB i filmwebie i wszystko będziecie wiedzieli. Ja tylko powiem, że za scenariusz i reżyserię odpowiada jedna osoba w dużej mierze, Tom Shankland. Facet jest dla mnie niemalże zupełnie nieznany. Zresztą to już jest chyba jedyny film, przy którym pracował i przy scenariuszu i przy reżyserii. A no tutaj sprawdził się całkiem nieźle. Zaś, co do aktorów wspomnę tylko, że Oprócz jednej sceny, gdzie pojawia się kilku statystów to poza tym przez cały czas na ekranie widzimy właśnie dziewiątka aktorów, wszyscy pełnią role mniej lub bardziej pierwszoplanowe i właśnie te dziewięć osób to dwie godziny. Pierwsza godzina to mama, tata, córeczka i synek, dzieci w wieku tak na oko nie wiem 11 lat, druga rodzina to siostra tej pierwszej mamy, jej nowy partner. Synek w wieku nie wiem, 9 lat, może 10 o rok lub o dwa lata starsza córeczka i jeszcze druga córka taka już trochę dojrzalsza, taka zbuntowana nastolatka. Mamy te dziewięć osób i obserwujemy je w takiej dość malowniczej okolicy, właśnie w tym domku za miastem. To jest jedna lokacja. Od samego początku do samego końca jedna lokacja. Działeczka z Dość sporym podwórzem, na tym podwórzu górka, z której można zjechać na sankach. Jakieś tam różne mniejsze obiekty, szklarnia z kratkami, narzędziami, namiocik, który, rozstawi, który rozstawiły sobie dzieci. I oczywiście domy. Dwa domy połączone ze sobą, czy może jeden, tylko wyglądając tak jakby stały dwa obok siebie. W każdym razie duży budynek, dość ładnie urządzony i to nie tylko ładnie w znaczeniu, że chciałbym tam zamieszkać, czy coś takiego, ale też w kontekście scenografii, szczegółowo urządzony, o może to zabrzmi lepiej, ten dom wygląda tak, jakby w nim naprawdę ktoś mieszkał, żył i szykował się do świętowania Sylwestra. Mamy bardzo dużo detali, pokoje dla dzieci są bardzo ładnie i szczegółowo urządzone kuchnia wygląda tak, jak powinna wyglądać kuchnia, w której ktoś przygotowuje wielką obiadokolację na Sylwestra. Nie wiem, nad kominkiem mamy jakieś figurki, wszędzie walają się jakieś ozdoby, rzeczy prywatne. No, widać, że nad tą scenografią naprawdę się napracowano i też dobrze ją wykorzystano w toku filmu. I właśnie mamy tam jedną lokację, dziewięć osób, wszystko wykorzystane bardzo dobrze, film trzyma cały czas w napięciu. Nie jest to długa produkcja, bo trwa zaledwie 80 minut, czy nawet nie niecało 80 minut plus powiedzmy do 5 minut napisów i przez pierwsze pół godziny za wiele się nie dzieje. Pierwsze pół godziny to niemalże wyłącznie ekspozycja. W 24 minucie coś tam się zaczyna, ale tak naprawdę dopiero po tych 30 minutach Dostajemy to, co fani grozy lubią najbardziej, czyli walkę o przetrwanie. Wcześniej jest ta ekspozycja, ale w niczym nam nie przeszkadza. Widz jej nie odczuwa, to nie męczy. Więc przeciwnie. Właśnie twórcy postawili na zbudowanie pewnej relacji pomiędzy widzem a postaciami na ekranie. I to zagrało bardzo, bardzo dobrze. Bo po tych 30 minutach zaczynamy darzyć bohaterów pewnymi emocjami. Do jednych odczuwamy sympatię, inni nas trochę wkurzają, inni są do końca obojętni, ale to wszystko zupełnie zmienia późniejszy obrót sprawy na ekranie, bo to już nie jest tak, że widzimy jakieś tam kukiełki, które biegają, jakieś takie totalne typy bez charakteru, które tak naprawdę są nam obojętne. Nie, właśnie odczuwamy jakąś więź z tymi bohaterami i też znamy relacje łączące ich między sobą to znaczy przede wszystkim chodzi o antagonizmy wiemy kto się lubi, kto się nie lubi jak to wszystko działa i twórcy naprawdę wiedzieli co robią, działali bardzo świadomie tworząc te konkretne relacje i później nawiązując do tego mnie to podobało się bardzo mocno a na tym tle oczywiście bardzo istotną rolę odgrywają te tytułowe dzieci i dzieci wypadły doskonale osoba odpowiedzialna za casting spisała się bardzo dobrze Dzieciaki już w swoich rolach również dały radę, odegrały doskonale te role i to jest coś niesamowitego, bo to nie są dzieci zombie, to nie są dzieci jakieś potwory, wampiry, inne mutanty, to nie są maszyny do zabijania, to są teoretycznie zwyczajne dzieci, które pod wpływem jakiegoś wirusa stały się złe, nieopętane, ale stały się takimi perfidnymi stworzeniami, które chcą wykończyć dorosłych. I to tak całkiem sprytnie. Przede też po części podstępu, ale to nie jest, nie wiem, Kevin sam w domu, czy Denis Rozrabiaka. Nie, to jest horror z prawdziwego zdarzenia i te dzieciaki są autentycznie przerażające. Są takie apatyczne. Mają właśnie takie... No, wyglądają na chore. Mają blade twarze, takie dziwne, mgliste spojrzenie i potrafią sprawić, że czujemy ciary na plecach gdy na przykład widzę właśnie te ich apatyczne buzie to no jestem przerażony, powiedzmy sobie szczerze też taka dziewczynka mała teoretycznie bezbronna, ale o takim mglistym spojrzeniu takiej ziemistej cerze która w jednej dłoni trzyma nóż, a w drugiej lalkę no potrafi bardziej przerazić niż jakiś potwór z horroru i tutaj no, twórcy bardzo świadomie to wykorzystali do tego zdjęcia robią naprawdę bardzo dobre wrażenie i sprawiają, że te dzieciaki są jeszcze bardziej upiorne gdy na przykład widzimy w oddali dwójkę takich nie do końca przytomnych dzieci które wpatrują się w dom i wiemy, że mają jakieś złe zamiary no to sprawia świetne wrażenie albo gdy widzimy takie zbliżenie na zakrwawione kalosze, drobczące po śniegu. No świetna sprawa. Właśnie krew. Skoro już poruszyłem ten wątek, to warto zauważyć, że to nie jest gore, to nie jest slasher, to nie jest torture porn, ale w filmie nie brakuje też mocniejszych scen. Przykładowo coś się komuś wbije w oko, komuś coś rozerwie ucho, zobaczymy złamanie otwarte kości piszczelowej, czy okaleczoną głowę i kilka innych rzeczy. Ale też nie wszystko jest pokazane wprost. Czasem to, co najgorsze dzieje się poza kadrem, poza kamerą, a nawet jeżeli kamera nam coś pokazuje, to są to ujęcia na sekundę, półtora i może dwie. Dlatego no, z jednej strony muszę przyznać, że kilka razy dość mocno wykrzywiłem się w czasie seansu, czy też zacząłem jęczeć. Ale z drugiej strony, myślę, że nawet bardziej subtelni fani grozy, pomimo wszystko, jakoś przetrwają ten seans. Film nie patuje tą krwią przemocą, choć z drugiej strony, na przykład wykorzystuje tak oczywisty fakt, że akcja rozgrywa się zimą. Sylwester nowy rok i. Wszędzie na zewnątrz leży śnieg. No i co oczywiście najlepiej kontrastuje ze śniegiem? Węgiel, heban i krew. I krew na śniegu tutaj wygląda no, niesamowicie klimatycznie. Ona nie bryzga, broń Boże, z ekranu jakoś szczególnie mocno, czy często, ale gdy już się pojawia właśnie na tym śniegu, to to robi wrażenie. I tak... W sumie to chwalę, chwalę, chwalę. Czy jest coś, co mi się nie podoba? Szczerze mówiąc, to nie za bardzo. Jeżeli mam się tak już czepiać, to ta nasza zbuntowana nastolatka, która odgrywa dość ważną rolę w filmie, jest odrobinę przerysowana. Ja wrzuciłem na fanpage'a w nocy screena z filmu, który pokazuje mi to, co mi trochę przeszkadzało, a mianowicie fakt, że ten bunt nastolatki został oddany też przez jej wygląd, aparycję. wiecie, mocny makijaż, wyzywający strój, króciutka spódniczka akcja dzieje się zimą, a dziewczyna ma prawdę króciutką spódniczkę i do tego jeszcze czarne, wzorzyste pończochy, czy tam zakolanówki, już nie pamiętam jeszcze koszulkę, która trochę odsłania brzuch, na tym brzuchu tatuaż no to jest takie trochę stereotypowe jakby nie patrzeć no chyba wszyscy znamy jakieś zbuntowane nastolatki, ale no bunt niekoniecznie objawia się, albo wręcz raczej chyba rzadko objawia się w takim stroju, jeszcze w takim settingu, no ale pomimo wszystko, no nie przesadzono, tak? To nie jest tak, że twórcy jakoś popadli w śmieszność w, tym, w tej postaci. Nie jest aż tak źle. Po prostu jakoś tam to troszkę przeszkadza i ogólnie teraz, gdy widziałem film drugi raz, to wyłapałem też kilka drobnych nielogiczności czy takich kwestii, które mógłbym poddać w dyskusję ale to też no takie już czepianie się i po prostu no też chciałem zwrócić na to uwagę, żeby zobaczyć czy może się nie zachłysnąłem za bardzo zbyt pozytywnie za pierwszym razem pomimo wszystko ja nadal bardzo, bardzo pozytywnie oceniam ten film i zobaczyłem, że w sieci ma w sumie niezbyt wysokie oceny. Bodajże 5,5 na Filmwebie czy coś takiego, na IMDb troszkę lepiej, bo chyba 6.0. No i zacząłem przeglądać sobie komentarze, by sprawdzić, co się ludziom nie podobało. Pomijając masę takiej naprawdę bezsensownej krytyki, to zauważyłem, że często ludzie powtarzali, ci, którym się film nie podobał, że... Horror o dzieciach jest w ogóle czymś bez sensu, że przecież jak dziecko może być zagrożeniem, dorosły to mógłby takie dziecko jednym kopniakiem powalić w ogóle co to ma być? Eee, cudowne podejście. Nie no, tak na poważnie. No ja się z taką krytyką zupełnie nie zgadzam, bo właśnie ten film doskonale rozegrał kwestię tego, że to dzieci są zagrożeniem. Te dzieci, tak jak mówiłem, to nie są jakieś mutanty, potwory czy coś takiego, a właśnie chore dzieci które no, wyglądają też na chore i słabe do tego one działają w grupie do pewnego stopnia pokryją i też wykorzystują to, że przecież, no, normalny dorosły, normalny rodzic nie zatłucze swojego dziecka od tak bo nie wiem, bo dzieje się coś złego wokół, bo ma złe przeczucia czy coś tam The children. Właśnie świetnie wykorzystano też ten motyw, jak zareaguje rodzic, który czuje się zagrożony przez własne dziecko. I też ogólnie jak reagują i rodzice i dzieci na różne wypadki, które dzieją się w toku akcji. No moim zdaniem rozegrano to bardzo dobrze i no nie rozumiem tego typu krytyki. Druga kwestia, którą poruszano to... To, że film nie wyjaśnia wszystkiego, że na przykład nie ma genezy wirusa, że zakończenie jest w jakiejś tam części otwarte, dla mnie to też nie jest problem, chociaż to akurat kwestia gustu. tak? Otwarte po części zakończenie, dla mnie plus ten brak genezy, całego zarażenia, to dla mnie też żaden problem, wręcz przeciwnie, gdybym miał tutaj, nie wiem, nagle jakiegoś naukowca, czy coś takiego, który by mi to wyjaśniał, być taki nudny, naukowy bełkot przez... 10-15 minut, dlaczego, jak to działa jak to się przenosi? przenosie to, no to by nie wniosło nic do akcji filmu do fabuły i tylko by rozwaliło tak naprawdę naprawdę fajnie budowane napięcie a tak tu właśnie tego nie ma, jest więcej mięska mnie to pasuje no i w sumie chyba to już wszystko co mam do powiedzenia o tym filmie, powtórzę tylko jeszcze raz że ja osobiście polecam i zauważę, że w naszym podcastowym konglomeracie nie tylko ja sięgnąłem po ten film. Wcześniej zrobił to Mando, dokładnie w Wigilię roku 2012 w swojej serii Świąteczne Horrory w kombinacie. I tam właśnie omówił m.in. ten film i w dużej mierze zgadzam się z jego opinią. Jedynie Mando tam zauważył, że ten film można spokojnie też obejrzeć latem i niczego się nie straci no z tym się nie do końca zgodzę, bo z jednej strony ja też oglądałem go teraz, drugi raz no wczoraj, czyli w czerwcu już też gdy za oknem jest ciepło i film mi się podobał ale pomimo wszystko myślę, że jeżeli bym go oglądał zimą, to mógłbym się jeszcze bardziej wczuć i jeszcze lepiej się bawić i nie jestem pewien, czy skóra też kiedyś nie wspominał o tym filmie gdzieś ale teraz tak na szybko nie natrafiłem na jego greckę. W każdym razie do podcastu Mando oczywiście wrzucę linka na Nekropolitanie. A teraz, teraz będę się z Wami powoli żegnał. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Olej na wygodniu, Hej, jesteś tam? Mogę wejść? Wpuścisz mnie? Ej, no widzę, że tam jesteś. No wejść, otwórz. No wpuść mnie. Rzmię tutaj tutaj jak stał pod drzwiami. No pozwolisz mi wejść, czy nie? No, w końcu.